To dwupłytowy album pokazujący fascynację Bacha muzyką Vivaldiego i oczywiście te pomysły z Lestro opus Trzecie 3 pochodzą rok 1711. Album Concerto Italiano Rinalda Alessandriniego, a tu solistą był Lorenzo Gielmi. Koncert organowy Demol w katalogu dzieł Jana Sebastiana, 596 pozycja, a u Vivaldiego oryginał ma numer. 565. I ta pierwsza część zamyka muzycznie naszą filharmonię dwójki w odsłonie przed lekturą, na którą najwyższa pora, bo minęła 22. Książka do słuchania. Kontynuujemy lekturę opowieści biograficznych Wacława Berenta i rozdział Pustelnik o Franciszku Karpińskim, autorze słów najpiękniejszej kolandy polskiej Bóg się rodzi. Zapleczem cytatów do tego rozdziału były pamiętniki Franciszka Karpińskiego. Jednak przełomowym momentem w zbieraniu materiałów przez Berenta i pisaniu kolejnych tomów opowieści biograficznych był rok 1924, kiedy do Polski wróciły z Rosji dokumenty znajdujące się w dawnej Bibliotece Warszawskiego Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Czyta Zbigniew Zapasiewicz. Po Targowicy i Kilińskim W nagiej ruinie wszystkiego Tliły się wszędzie dymiące żurzle pomsty niedokończonej I oczadzały serca I oto stawał się pustelnik Jak ci z średniowiecza Biczem niecnut ludzkich Zło rzeczy tedy magnatom Że w ostatnim już w kraju Nie rządzie każdy z nich Albo zabijał Albo cudze majątki bezkarnie zabierał Nienawidzi ich za niedawne rozpętanie najdzikszych i zawsze bezkarnych instynktów przemocy, za upodlenie ludzi, za łakomstwo i zawiść wzajemną, za rozpustę lubieżną do ostatnich granic posunioną i za takie przy tym sponiewiaranie ludu, że chłopstwo do wojska brane, nie mając już Polski za matkę swą, z początku walki na ziemię padając i do nieprzyjaciela przechodząc, zwiększało siły jego. Tak przemawiał teraz, łagodny śpiewak pasterek A że tym gromieniom Wolającego na puszczy przytakiwały Tylko ponurym szumem Drzewa białowieży Więc sączyła się ta zaciekłość Cała jadem w serce Jego własne Znalazł się tymczasem pustelnik U nowego traktu Tuż przed domostwem jego Jęły przebiegać telegi zesłańców W kurzawie kozactwa Lecz nad myślą o tym górowała Łatwa nienawiść wstecz jak po 35 latach wśród emigracji paryskiej. Z pomstliwości nad panami rozrosła się ona niebawem na wszystko i wszystkich. Tak mściło się zresztą pokolenie całe za swą dolę, za zmarnowane swe najlepsze porywy i wysiłki. Te przecherne porachunki jadem nieustannej goryczy wsączały się w samotniczą mizantropię jego. Aż wieść niespodziana Wichrem roztargała na chwilę te chmury Król, jegomość, sam w sąsiedztwie Jakże szlachcicowi nie złożyć homagium Tu stary poeta był niespodzianie tych codziennych Jak pacierz lęków na myśl o owych telegach Jak gdyby im na przekór przystroił się teraz godnie z Polska Wdział kontusz, przypasał szable I na swej taratajce litewskiej ruszył co tchu do Grodna przed samym miastem dopiero rozważył, że u boku króla pewnie teraz straże moskiewskie, a nowa na dworze służba pozwoli mu chyba tylko w książkę się wpisać. Ale oficerzy moskiewscy zadowolili się przyjrzeniem się jemu na wszystkie strony i akuratnym zapisaniem sobie nazwiska jakoś im nieobcego widać, bo pogrzecznili nagle. A że osamotnionego pana mało kto odważył się tu pewnie nawiedzać, więc Szambelan... Zdziwiony pobiegł czym prędzej na pokoje, przydreptał w powrotem jeszcze raźniej i otwierał przed nim drzwi na oścież. Zaledwie po kilku minutach oczekiwania na sali pozwolono mu przejść do najjaśniejszego pana. Oczy same patrzeć nie chciały, tak się postarzał i zeszpetniał potyrany losem. Na twarzy świeżo przymączonej pudrem rysowały się jawnie... Niewygubne już chyba rysy przerażenia po rzeź Pragi, powiadano. Błysnęło nam szczęście, przemówił. Nie wiedzieć o jakim to szczęściu roiło mu się jeszcze wtedy, jakże prędko zgasło. Tu i uszy same słuchać nie chciały, jak nagle w nim załamanie głosu zakończyło się łkaniem. Przysłaniał król twarz czym prędzej Tą dłonią wymuskaną, koronkową W niej fiszutką i żabotem rękawa Więc były dworak udając jak trzeba Że nie spostrzega tego wcale Zamiatał bez końca lansady Witalnego poklonu A zbeczał się przy tym sam rozgłośnie I sapliwie w tę kraciastą Czerwoną chustę u nosa I bodaj by się skończyło Na tym niemym homagium Poety byłemu królowi A w jego osobie Rzeczypospolitej bylej Zażądał jednak pan, by się tu w Grodnie dla niego zatrzymał. Spędzał z nim odtąd długie, smutne wieczory. Powtórzyły się dokładnie rapsody legend starych, jak to król na wygnaniu znajduje ostatniego powiernika w byłym trefnisiu lub śpiewaku swoim, który, jak chce zwykle legenda, okazuje się na koniec zawsze sędzią, żałośliwie surowym. Cieszyłem go jak mogłem, ale myśliłem, że i ty, królu, do tego nieszczęścia przyłożyłeś się. Otrzymał był od nieżyjącego dziś biskupa Albertrandiego z pruskiej wtedy Warszawy minutę tej treści zwięzłej, że u hrabiego sołtyka zawiązało się jakoweś zgromadzenie przyjaciół nauk, które pragnie, pisano grzecznie, ozdobić swe grono jego imieniem, czyli wpisać go między założycieli. Niech im służy. Alić teraz, ledwie zjechał tutaj, otrzymał jakby na potwierdzenie ówczesnego pisma patent obszerny, na którym z lewa po polsku, sprawa po łacinie, wydrukowane było, raz jeszcze wyszarpnął z irytacją ten papier z zanadrza i nasadził pod murem okulary, ceniąc w tobie Franciszku Karpiński, odmachnął się niecierpliwie palcami od tego, co oni sobie tam w nim dziś cenią, towarzystwo królewskie nasze, Królewskim się mianują, mruczał, choć najjaśniejszego pana i królestwa jego już dawno na świecie nie stało. I prawdziwie jego to pono towarzystwo przy królewskiej bez króla, bo jak mówiono zastać tam, prócz tych kilku, co zmarło tymczasem, wszystkich niegdyś gości z obiadów rozumnych na zamku. Z onym patentem nadeszła wnet i kartka od Niemcewicza, który go przed laty sprowadził do Warszawy i przed oblicze królewskie że owo dzisiaj, dnia 3 listopada 1811 roku, odbędzie się uroczyste posiedzenie publiczne Towarzystwa Królewskiego, ku uczczeniu pisał twojej zacny kolego przytomności w Warszawie. Więc by nikomu nie uchybiać, dobył jegomość ze skrzyni strój ku takiej okazji, przywdział perukę i, jak każdy akuratny pan z prowincji, wyruszył na miasto o dwie godziny za wcześnie. Jeszcze po widu, któż, bo po nocy z domu wychodzi. I bląkał się po ulicach, póki nagły wieczór jesienny nie przywarł go do murów. Posuwał się przy nich nichomackiem, zanim nie ujrzał w dali i nie przywołał latarnika. Gdzie jestem? pytał. Ten świecąc mu pod nogi i podtrzymując starszego pana na podołkach ulicznych, wywiódł go przez zaciszną, pańską ulicę świętojerską, od razu w pojazdów i ludzi Największy zgiełki tumult stołeczny na ulicy Freta Szli dalej, przed wachą ratusza Omijając starannie niedobre miejsce szubienic Stawianych tu w potrzebie i jeszcze dalej Ulicą Jezuicką, na której powiadają ludzie straszy Aż z Bożą pomocą dotarli wreszcie na tyły fary Tu, jak przed teatrem albo na bal Cały plac, jeden rój karoc Znacznych państwa i służby A jasny jak w biały dzień Od latarni hajduczych Więc nie napatrzeć się tu Dosyta jedynie niezmiennemu W Polsce królowaniu kobiet Jedna za drugą występują Skaroc przed obnażone głowy Młodzieży i starców Pisał mu wszak Niemcewicz o uroczystym dziś posiedzeniu publicznym. Jest tedy i publika. Z wizytą do uczonych na obejrzenie żewnego kochanka Justyny zjeżdżają tak hucznie te panie. Najpiękniejsze długo każą czekać gawiedzi, zanim z pudła pojazdu nie wysuną spod wąskich sukien tej nogi niewieściej, aż za kolano i te falbanki dla gawiedzi śmieszne. Wystawiaj, że teraz tym twoim tu dziś Justynkom i Laurom westchnął głęboko swą starość na widowisko żałosne. Z ciężkim jak kamień sercem przestępował próg staszycowego gmachu na kanoniach. Malowniczy był widok rzeczonego posiedzenia opisuje zachwytliwie Franciszek Morawski. Najznakomitsze damy stolicy zasiadły pierwsze ławy. Za nimi różni dygnitarze, wojskowi, kapłani, uczeni, obywatele. W tyle młodzież. W głębi sali przy długim zielonym stole siedział pośrodku Staszyc z obliczem mędrca greckiego. Po prawej jego stronie Niemcewicz, to cieszący się każdą nową myślą czytających, to na drobnym świstku podający jakiś dowcip ołówkiem skreślony siedzącym przed nim damom. Staszyc wygłosił zagajenie. Skończył swą rozprawę Potocki, gdy ruchliwy Niemcewicz Począł zdradzać zaniepokojenie i oglądać się niecierpliwie Po publiczności Wreszcie okrzyknął głosem donośnym Panie Karpiński, prosim zająć miejsce, zaszczycić grono nasze Oczy wszystkich skierowały się na wtuloną trwożnie W wnękę drzwi Figurkę w staroświeckim zielonym surducie z pętlicami Wdział swój pięknie zachowany strój z obiadów uczonych u króla na zamku, rozumiejąc, że okazja jest całkiem ta sama. Tymczasem obiadu, jak widać, tu nie dadzą, każą tylko siedzieć i słuchać. A z jego zielonego surduta z pętlicami szydzą najwyraźniej oczy ludzkie, drwią, zda się, i z tego, że nosi perukę, choć nie jest ministrem ani radcą stanu. Ale kto na wsi modę dogoni? Więc tym bardziej pomieszany i drżący. Coraz głębiej chronił się w swój zakątek. Prosim, gorączkowo się Niemcewicz. Rozstępowano się wszędzie przez uszanowanie dla zgrzybiałego kochanka Justyny i pamiętnikarz nie oszczędził mu tej niedorzecznej nalepki czasów dla tej osiwiałej sielanki niegdyś po całym kraju tak brzmiącej. Powstało całe towarzystwo uczonych za zbliżeniem się jego, wskazując mu miejsce w pierwszym rzędzie. Wybrał najskrytsze Gdzież te miłostki, które opiewał Z wijonowskim jakby westchnieniem Zadumał się nad nim pamiętnikarz Pozostały tylko te gęśle Czy też gitara z narodowego Jeszcze wystrugana jaworu Którą zdawało się obecnym Wśród publiczności poetom młodym Im to właśnie zdać pragnął Jak gdyby na to jedynie do stolicy Przed śmiercią zjechał Starzec samotny okazał się bardzo bystrym obserwatorem. Wszystko, co za moich czasów Stanisławowskich tak ohydnie się rozprzęgało, zlewa się u Was jakoś w mocniejszą całość. Zdaje mi się przecież, że naród ten teraz już nie z siebie, lecz obok siebie rośnie. Zakończył tą zdumiewającą parabolą ogrodnika, która i dziś. Ponownie w zadumę przecie wtrącać musi Że prócz posiedzenia uroczystego Nie rzucono nań żadnym kwiatem przedpogrzebowej pamięci Że nawet obiad nie był dany Wypomni to z boleścią młodzież poetycka towarzystwu Jeszcze po latach Jakoż te obiady dla uczonych Acz teraz przy uroczystych już tylko okazjach Stały się od czasów króla Stanisława zwyczajem w tych sferach by załagodzić ten nietakt Dziomków, Brodziński i Morawski Jako przedstawiciele poezji młodej Postanowili tegoż jeszcze wieczoru złożyć mu hołd osobiście Lecz gdyśmy już zbliżali się ku drzwiom jego Zatrzymaliśmy się nagle i w najgłębszej stanęli ciszy Usłyszeliśmy bowiem starca naszego Przygrywającego na gitarze i nucącego swoją piosenkę Rzeka w górę nie popłynie, nie powrócą moje lata Kilkadziesiątków lat minęło, powiada na starość Morawski, jak gdzieś na pograniczu Śląska słyszałem po domach szlacheckich tę piosenkę. Tysiąc razy pielgrzymką swoją okrążyła ona Polskę całą. Przebiła się przez wszystkie Francuszczyzny, przez wszystkie burze, szczęki broni i znów jest taka świeża i wdzięczna jak niegdyś. Choć jesienny to tylko listek, z jego życia uleciał. Do lektury opowieści biograficznych Wacława Berenta w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza wrócimy jutro i będzie to rozdział Żywa Pamiątka. Wszystko w dwójce, której Państwo słuchają, Magdalena Wójtulanis i Magdalena Łoś, jesteśmy z Państwem i wrócimy teraz do muzyki. Kwadrans po 22.00 mamy więc Niecały kwadrans dla niej. Trwa oktawa Wielkiej Nocy. To czas, w którym możemy z przyjemnością jeszcze słuchać pieśni na okres Wielkanocny przeznaczonych. Sięgam po album dla Fortis, wydany w 2018 roku zespół Jerycho i Bartosz Izbicki i dawne polskie pieśni Wielkanocne, z których część Bartosz Izbicki opracował właśnie na głosy męskie. W arażacji, czasem, która może Państwa nawet zaskoczyć, a mam nadzieję także zachwycić. Chrystus Pan z martwych wstał, wstał Pan Chrystus z martwych ninie. Dwie pieśni z albumu z pieśniami wielkanocnymi polskimi teraz przed nami. Chrystus Pan. Dawne polskie pieśni Wielkanocne i zespół Jerycho Bartosza Izbickiego. Tak Państwa żegnam, dziękując za wspólnie spędzony czas. Słuchają Państwo dwójki, 22 prawie już 27. Do usłyszenia. Magdalena Łoś. Autopromocja. Miłość, namiętność i przepych w świecie, który powoli zanika,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 Wacław Cholewiński, dobry wieczór Państwu. W naszym cyklu poświęconym Tadeuszowi Konwickiemu dziś porozmawiamy o podziemnych wydaniach jego książek. A do rozmowy poprosiłem Andrzeja Roznera, współtwórcę wydawnictwa Krąg. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także Piotra Micnera, poetę, pisarza, redaktora, który współpracował chyba ze wszystkimi ważnymi podziemnymi wydawnictwami. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. No ale przede wszystkim byłem w kręgu. Dziś ja też wystąpię w podwójnej roli, także jako współtwórca wydawnictwa Przedświt. Tadeusz Konwicki, pisarz chyba dla nas wszystkich niezwykle ważny. Ale skoro mamy mówić o podziemnych wydaniach książek Tadeusza Konwickiego, musimy zacząć od kwartalnika literackiego zapis. Czym był, może Piotrze, ty powiesz, czym był zapis? Zapis był takim uderzeniem siekierą w, w cenzurę, dlatego że to było jednak ogromne wrażenie, że tu się ukazuje teksty, poza cenzurą i to jeszcze w dodatku w formie czasopisma. Czyli, że oni sobie wyobrażają, że to będzie stałe, że to tak ma zawsze być. No, więc I w... to, było, to było niesłychanie ważne. Ta... I w redakcji zapisu no, były największe nazwiska y, ówczesne polskiej literatury. Jacek Bocheński, Andrzej Drawicz, Jerzy Andrzejewski. Jan Józef Szczepański, Wiktor Worosylski, ale również Tadeusz Konwicki. Tak, ale ja nie myślę, żeby on, żeby on wykonywał jakąś robotę redakcyjną. To chyba nie. Natomiast. dawał swoje tak. nazwisko i to było ważne, prawda? Ale oczywiście to było najważniejsze. Znaczy, pamiętam szok u Beków, którzy przyszli do mnie na rewizję w marcu 1978 roku. Znaleźli zapis, nie pamiętam który numer, zaczęli to przeglądać i zgłupieli zupełnie. Co to jest? To? No, albo to bez ich wiedzy i zgody w ogóle ktoś ich na lipę tam stawił, albo to jakieś przedonimy, co to w ogóle jest. Nie, nie, nie, byli, nie byli w stanie tego przetrawić. Pamiętam jeszcze duży format zapisu, bo to nie, tak, był, to. nie był książkowy format, tylko dwa razy większy, format A4, tak. A4 i na matrycach białkowych drukowany. No ale ja myślę, że, że oprócz tych wymienionych to nie byłoby oczywiście zapisu, gdyby nie Mirek Chojecki. No tak, szef i współtwórca razem z Grzegorzem Bogutą Niezależnej Oficyny Wydawniczej Nowa. Nie bez przyczyny zaczęliśmy od zapisu, ponieważ y, pierwsza podziemna książka Tadeusza Konwickiego, Kompleks Polski, ukazał się jako numer trzeci zapisu właśnie. Tak i później Mała Apokalipsa też. Tak? Jako tak. dziesiąty bodaj numer. Tak. Ale dlaczego, dlaczego tak się działo, że Konwicki sobie wymyślił? Bo ja rozumiem, że to była jego decyzja, że Konwicki sobie wymyślił, aby ukazywała się jego powieść jako, jako y, kolejny numer pisma. Trudno powiedzieć. Ja, ale ja nie... mo ale mo mo mogę się domyślać. Ja nie znałem Konwickiego wtedy. Tak naprawdę poznałem go dopiero w 90. latach, jak pracowałem w Ministerstwie Kultury. Ale mogę się domyślać. On się czuł związany z tym zapisem. To nie była tylko decyzja o tym, że użyczy swojego nazwiska, ale podobno był bardzo związany z zapisem. To pytywał się o treść kolejnych numerów. I chciał to. No, było oczywiste zupełnie, że chciał to wydać w ramach, w ramach zapisu. Te, te Bo w moim odczuciu, oprócz, Kondwi, znaczy według mojej wiedzy, oprócz Konwickiego, jako numer zapisu ukazał się tylko wielki strach Stryjkowskiego, prawda? Tak. I co więcej, ja nie wiem, czy wy pamiętacie, że no, chodziła taka legenda, czy, czy, czy nie wiem na ile prawdziwa, no. że oni się ścigali, który pierwszy skończy i <śmiech> wyda jako pierwszy... <śmiech> w podziemiu swoją książkę. No ale wracając, decyzja o wydaniu swojej powieści w podziemiu pod własnym nazwiskiem, to była pierwsza książka wydana w podziemiu pod nazwiskiem autora, no siłą rzeczy sprowadzała się do tego, że będzie kompletny zapis, czyli brak możliwości oficjalnego drukowania przez pisarza. No tak, no tak to, już było, to już było przećwiczone na innych, którzy nie, nie tyle, co w podziemiu, co powiedzmy, że opublikowali na zachodzie. No tu przykład Kazimieza Orłosia, prawda? Albo też coś podpisali. I wiadomo było wtedy, że jest taka represja jak zakaz druku. Więc oni mieli absolutną jasność i, i wiedzieli, co ryzykują, no czy ryzykują, no. Znaczy, no tak, no bo jednak, o, jednak dostęp do czytelników, nakłady, no to były, były kuszące rzeczy. Zresztą Konwicki nie został tak zupełnie wycięty, z, bo w 81 jednak kalendarzy klepsydra, prawda? Bo rzecz się okazała znacznie bardziej skomplikowana. Rzeczywiście tak. ci, którzy jako pierwsi decydowali się na dróg poza oficjalnym obiegiem, byli skazani na niebyt w oficjalnym obiegu. Ale potem to się jednak zaczęło zmieniać, w miarę jak coraz więcej pisarzy decydowało się na, na druk w drugim obiegu, to oficjalne wydawnictwa, z, a tak naprawdę Wydziału Kultury, pewnie Komitetu Centralnego, no, była zmiana decyzji. Znaczy, zaczęto kusić pisarzy, że może jednak duży nakład, może jakiś duże honorarium. No krótko mówiąc, były takie rozmowy prowadzone pod jednym warunkiem wszakże, że będzie rezygnacja z następnych wydań w drugim obiegu. To wszystko, w, znaczy tak się w zasadzie rozchuśtało w okresie Solidarności. No, to tak, już tak wtedy później, tak, tak. oczywiście. Jak przeczytałem nakład Kompleksu Polskiego, to było 3,5 tysiąca, a to przeciętny nakład tak. oficjalnie wydawanych książek, to był wtedy minimum 10 tysięcy, prawda? Ta książka, ja... Tak. Ja mam tutaj kalendarz i klepsydrę z wydania oficjalnego, 30 tysięcy nakład. No tak, przy takim nazwisku jak tak. Konwicki to, to oczywiście był, był taki nakład. Z kolei wydanie podziemne miało jeden zasadniczy, a może dwa zasadnicze walory. Po pierwsze nie trzeba było się ograniczać i cenzurować tekstu, bo jak y, pamiętamy pewnie, kompleks polski no, miał być początkowo wydany w czytelniku. Zrezygnował z tego y, Konwicki. No, no, ale, warunki były nie do przejścia, tak. Ale jest też y, drugi walor, mianowicie i to możemy z Andrzejem y, jako podziemni wydawcy chyba y, bez problemu potwierdzić, że Takim walorem był czas wydania. No, jednak na druk oficjalny czekało się parę lat, przynajmniej w PRL-u, a tu można było mieć książkę w ciągu kilku miesięcy. My już tego dzisiaj nie pamiętamy tak naprawdę, czy większość z nas nie pamięta, ale plany wydawnicze, oficjalny wydawnic, były zapchane przez najróżniejsze zap zapchaj dziury, nie zawsze ideologiczne. Czasami pozyskiwano mm, pisarzy w ten sposób, że twory mało strawne, wydawano w dużych nakładach tylko po to, żeby pozyskać sobie przychylność, a w każdym razie neutralność środowiska. Tak jak powiem, plany wydawnicze były zapchane strasznie takimi właśnie historiami. Ja w bardzo śmiesznych okolicznościach się o tym przekonałem, kiedy zamknięto mnie w łęce 13 grudnia, no to mieliśmy dostęp do tamtejszej biblioteki więziennej, która była w prawie w całości wypełniona czymś takim. To było nie do czytania zupełnie. Nie do czytania. Także mogę zrozumieć, dlaczego książki, na których władze nawet zależało, były przesuwane gdzieś tam na piąty kwartał za dwa lata. Skontruję, kiedy tak. siedziałem w roku 84 w więzieniu na Rakowieckiej, to ta biblioteka akurat była dobrze wyposażona i między innymi no. Konwickiego można było no, czytać. Tak. Nie, nie, ja ja mówię to, o Białymcu oczywiście. Tam jeszcze było... też jedno, jedno uzupełnienie, mianowicie, oczywiście, jak, o, nie wiem, jak ja przyniosłem wschody i zachody Księżyca od Konwickiego, to to poszło na tych do druku. Ale jednak koledzy z niektórymi tomami zwlekali. Na przykład z tomikami poezji. No, je, to I to po... jest po... oczywiście przytyk to... do mnie Piotra, ponieważ my... my żeśmy w przedświcie wydawali całą serię poetycką. A nie, ale ja też usiłowałem w kręgu wydawać, co było hmm. szczególnie hmm. trudne, miałem samych historyków wokół no, tak siebie. Się użyło, tak się złożyło. Panowie, wracając do podziemnych wydań Konwickiego, Pamiętacie fabułę kompleksu polskiego? No, to tak. jest książka, która dzieje się w latach 70., w Wigilię, prawda? I na ile mamy do czynienia z powieścią, która jest wymysłem, na ile powieścią oddającą rzeczywistość lat 70.? -tych? I tak i nie. Ludzie, którzy usiłują interpretować twórczość Konwickiego, często robią taki błąd, się próbują straszczać fabułę odnosić się do realiów. Tymczasem Konwicki bardzo w mistrzowski sposób przetwarzał realia, dodawał do tego różne nazwijmy to didaskalia, a wszystko razem przetwarzał jeszcze dodatkowo przez swoją wileńszczyznę. Oczywiście tak. można odnosić to do, do, do realiów, no, dlaczego mówię o kompleksie w tej chwili, ale nie do końca. Tak, na pewno to jest, nie trzeba straszczać fabuły. Tak. Jak ja kiedyś właśnie wysłałem jakąś studentkę, która pisała o nim pracę do Konwickiego, to Konwicki z góry powiedział, ale ja prawdy nie będę mówić. Ja mówię, to dobrze, to, to jest ciekawe oczywiście. Ona poszła i co zadała jakieś pytanie, to on ją pyta, a pani co, z IPN-u? Hmm. Znaczy... On nie pozwolił, bo chodziło też między innymi właśnie o wschody i zachody księżyca, rozebrać tych dwóch powieści, bo tam są dwie, dwie w jednej, rozebrać na, na czynniki pierwsze i, i, i szukać, szukać odniesień do, do rzeczywistości. Ale to samo można powiedzieć o rzece podziemnej, czyli o tej książce z 1984 roku, którą niektórzy krytycy. W Niesłusznie, zresztą chyba nazwali najmroczniejszą powieścią Konwickiego. I jak się traktuje dosłownie te kawałki rzeczywistości, które on tam odzwierciedlił, to, to może tak, ale to jest, to jest znacznie więcej. No ale w kompleksie polskim mamy dwie historie, które poza badaczami literatury mogą też interesować historyków, prawda? Mamy historię Zygmunta Minejki i mamy historię Romualda Trauguta. To jest jakiś trend i udział postaci absolutnie historycznych w, w powieści Konwickiego i na ile te fragmenty są przez Konwickiego sprawdzone, przefiltrowane przez wiedzę historyczną, a na ile to jest jego fantazja? Ja myślę, że on, do tego to oczywiście dokładnie nie wiemy, ale ja myślę, że on dość czytał źródła, czytał źródła, czytał pamiętniki, zresztą to był chyba koniec takiej epoki, kiedy się ukazywał Kompleks Polski, koniec takiej epoki wielkiego zainteresowania historią. To jest przede wszystkim, nie wiem, Marian Brandys, Terlecki, to jest tutaj, to ja bym widział na tej fali. Ale to, że on czytał pamiętniki, to... No, Jasinica, przepraszam. Ta, no tak, tak. Ta. To, co pamiętam na jego półce i on mi dał do czytania pamiętniki Wędzia Golskiego, Karola Wędzia Golskiego, takiego wspaniałego szlachciurek, który był łącznikiem między rosyjskimi emigrantami i Piłsudskim, w ogóle był działaczem partii sr -ów. No w ogóle wspaniała postać i przede wszystkim wspaniale napisane pamiętniki. Więc widziałem tę półkę, gdzie stały te pamiętniki i swoją drogą, Jemu, Konwickiemu, zawdzięczam jakby moje zainteresowanie rosyjską emigracją. On mi wcisnął do ręki te pamiętniki Wędzia Górskiego. Panowie, w roku 79, znów w niezależnej oficynie wydawniczej, jako numer 10 zapisu, ukazuje się Mała Apokalipsa. I to jest historia pisarza, prawda, któremu... No ludzie proponują, żeby się spalił. No środowisko. Środowisko, się, tak, tak, tak, tak. W ramach no, protestu, żeby się, się spalił. Czy wy pamiętacie swoje odczucia, kiedy te dwie pierwsze pojeści Konwickiego wyszły w podziemiu? Bo ja, ja pamiętam swój entuzjazm, jakiś niewiarygodny Tak, zupełnie. Ja, czy ja szczególnie przy, przy Małej Apokalipsie, a jeszcze znaczy dodam do tego taką, taką okoliczność, że mianowicie... Myśmy to czytali z moją mamą na dwa głosy w 80 roku w sierpniu, kiedy nad nami przeszła, przeszedł huragan nad Podkową i okolicami. Nie było przez dwa tygodnie światła. Słuchaliśmy, co się dzieje w Gdańsku i jednocześnie czytaliśmy małą apokalipsę. To było wspania wspaniałe doświadczenie. I ja myślę, że oczywiście ona jednak była czytana... Właśnie 79-80. I to był ten, ten ważny moment i ona musiała grać, z, współgrać z rzeczywistością na specyficznym poziomie, bo według mnie Konwicki był, tak jak można powiedzieć, są tacy mistrz koronek, mistrz tego, mistrz kryzysów. On tak hmm. opisuje kryzysy, łącznie z kryzysem pisarskim własnym, nadaje temu taką formę, że czytelnik może sobie w ten sposób poradzić z innymi kryzysami, które spotyka. Mnie zachwyciła forma literacka w obu książek. To jednak było coś zupełnie niesamowitego. Mieliśmy do czynienia z, no, ze znakomitą literaturą. W dodatku bardzo czytano, Muszę powiedzieć, że... Jak no mówię, właśnie, no... ja ci wejdę w słowo, tak. Andrzeju, bo powiedziałem, że Kompleks Polski miał 3,5 tysiąca nakładu, ale przecież ta książka tak, była tu... czytana przez wielu, wielu czytelników, więc mówimy 30 tysięcy w oficjalnym obiegu książka, tu 3,5 tysiąca, ja nie przypuszczam, żeby mniej czytelników miały książki konwickiego w podziemiu, niż te wydane oficjalnie. Wiesz, ja ci w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, ile nakładu miała rzeka podziemna, ta jego ostatnia książka wydana w podziemiu, Myślę, że ponad trzy tysiące jednak. Rzecz w tym, że byśmy zazwyczaj robili to partiami ze względów technicznych i ze względów bezpieczeństwa. Po prostu trudno było przewozić wielkie nakłady. Tak, więc wydawało się 3000 tysiące. Jeżeli książka się dobrze rozchodziła, to się drukowało następną trójkę. Nie wiem ile. Nie, ale tak. mnie chodziło o to, że każdy egzemplarz tak, oczywiście, tak. przez bardzo wielu ale czytelników. Ale to było podawane z rąk do rąk, trafiało w zupełnie zaskakujące miejsca. No i też, nie wiem, biblioteki zakładowe, solidarności, no różne były miejsca, gdzie to, gdzie to było i było wypożyczane. Już nie mówiąc o takim obiegu towarzyskim, no to, to, to jasne. Z całą pewnością krąg odbiorców nie był mniejszy niż tych książek oficjalnych. Przejdźmy może do książek, które współprodukowaliśmy, że tak powiem. Wschody i zachody Księżyca, rok 1982, Apogeum Stanu to. Wojennego. I wydajecie w kręgu tę książkę. Jak do tego, Piotrze, doszło? Bo to od tak. ciebie szedł materiał, że tak powiem. Tak, ale pierwszy sygnał przyszedł nie wiem skąd. Taki na gębę, że Konwicki jest zainteresowany wydaniem w kręgu. Kolejnej swojej. Tak. No więc ja akurat wtedy byłem odstawiony od działalności, bo byłam świeżo po wyjściu z internatu. No ale jednak koledzy powiedzieli: dobra, to, to do Konwickiego to ty idź. No i poszedłem, dostałem od niego maszynopis i tyle. I potem się zaczął proces redagowania tego. No, no to i tu... zapytam i... o, o, o sprawy techniczne właśnie. Czy proces redagowania w przypadku tej książki był trudnym procesem? Były drobiazgi, ale był jeden punkt, który muszę powiedzieć, że przyznać się teraz przed szeroką publicznością, że ocenzurowałem Kadeusza Konwickiego. No Mianowicie, to zdradź szczegóły. się jest tam taki moment, że rusty się wszędzie wkręcają, wszędzie się wciskają. No taki na przykład Szeremietiew. No nawet wśród opozycji są tacy... I tam jest, był jeszcze, jeszcze kilka zdań na temat szeremietywa. Szeremietiewa akurat wtedy wsadzili. No i ja poszedłem do, pro, po prośbie do pana Tadeusza, wie pan co, no facet siedzi teraz, no może nie, może... Lepiej ta, go nie może, szargać. Może to. on nie, nie aż taki ruski, no może to tylko nazwisko, pan <śmiech> dla samego żartu z nazwiska. I to był taki moment, gdzie, aha, nie, no żartów z nazwiska, nie, nie. I on to wykreślił, ale jak było, ja nie porównywałem jak było w następnych y, wydaniach. No w każdym razie było takie, ale był, był skłonny do, do, do współpracy. Tak. Została mu uporządkowana trochę interpunkcja i w zasadzie tyle. E, ty rozumiem tak. Andrzeju, wyszedłeś właśnie z więzienia. Tak. No i wróciłeś do działalności podziemnej oczywiście. No wróciłem nie od razu, musiałem odczekać troszkę, bo władza się bardzo mną interesowała, co widziałem na każdym kroku, jak się poruszałem po mieście. Tak naprawdę wróciłem dopiero jesienią, późną jesienią 82 roku. No i chyba późną jesienią ta książka akurat wyszła, prawda? Jeszcze, jeszcze poza, jeszcze poza że tak powiem. To dopiero... Nie, bo ona wyszła w 82. Drugim. Drugim drugim, w drugim. drugim, czyli na początku gdzieś 82, bo, bo ja tam wyszedłem w lipcu, to gdzieś na jesieni by była. A, a u niego. pamiętacie może, kto ją drukował? Bo to byśmy uhonorowali człowieka oczywiście. Nie pamiętam Nie dam głowy. Y y stary. Wiem, kto jest na okładce na tym zdjęciu ja. <grym> y Bo Jacek, kto film robił, o, o, robił, okładki, akurat bez mojej wiedzy początkowo wziął jakieś zdjęcie, jak ja jestem w takich oparach dymu. Bo y mieliśmy ja tam jakąś naradę konspiracyjną, no i zrobił to zdjęcie, gdzie ja nie mam głowy. no Więc bardzo, bardzo stosowne. Tak. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia z podziemnymi wydawcami Andrzejem Roznerem i Piotrem Micnerem rozmawiamy dziś o podziemnych edycjach książek Tadeusza Konwickiego. Jest rok 1984 i ukazuje się kolejna książka Tadeusza Konwickiego Rzeka podziemna, podziemne ptaki, ale wówczas jeszcze jako rzeka podziemna. I tu mogę powiedzieć, że wedle mojej wiedzy, o ile pamiętam dobrze, to było drukowane w tak zwanym dojściu w Zakładach Techniki Obliczeniowej w Alei Niepodległości. Znakomite dojście, wysokowydajne, tak naprawdę ci panowie byli w stanie wydrukować książkę w ciągu jednego dnia. No czy, tekst, czy tekst znowu szedł przez ciebie, Piotrze? Tak. Byłem oddelegowany do Konwickiego. To... Jakie wrażenie na was robiła ta książka akurat? No bo faktycznie o niej się mówi, że to była najbardziej ponura z książek Konwickiego. Ja nie podzielam tej opinii. To znaczy, jest to produkt, mówiąc językiem technologicznym, produkt wysoko przetworzony, jeśli chodzi o język literacki i realia. Jeżeli potraktować, że dosłownie powiedzieć, że jest to opowieść o człowieku związany z podziemiem, w który chodzi z matrycami w torbie, snuje się po mieście bez celu i, i, i właściwie nie, nie bardzo wie co ze sobą zrobić, już nie mówiąc o matrycach, no to tak, to można powiedzieć, że jest to mroczna książka, ale... No ale jest to realizm. Tacy się, tacy się tacy z matrycami No, no dobrze, ale, tak. ale tam jest znacznie tak. więcej w tej książce. Tak? No tak, ale ja mam inną koncepcję, no bo bohaterem jest siódmy i to się ewidentnie odnosi do powstań, tak. prawda, polskich. Tak. Powstań generalnie prawie wszystkich Nieudanych, przegranych, tak. prawda? A Więc... może to jest siódma pieczęć? Na to nie wpadłem. koniecznie. Na to nie wpadłem i raczej nie o to chodzi. No, no, i ale i jeszcze w siedem razie, No tak. W każdym razie... Nie, nie, ale jeżeli, no masz rację oczywiście, chodzi o powstanie. Jeżeli, jeżeli przytoczymy daty 44, 56, 68, 70, 76 i nawet 80, kiedy ta książka wychodzi w 1984, no to przecież my wszyscy pamiętamy ten czas. To był czas ponury, 1984 rok i już entuzjazm zanikał. Też można było mieć przeświadczenie, że to jest kolejne polskie powstanie przegrane przecież. Na szczęście okazało się inaczej, ale kiedy Konwicki pisał tę książkę, no to... Mógł mieć taką perspektywę, prawda? Mógł i ona nie była chyba o, tak dobrze przyjęta jak ja w tej chwili nie pamiętam tych jakichś wzmianek czy, czy recenzji. Nie była tak dobrze przyjęta jak wschody i zachody, bo wschody i zachody miały to zakończenie, które było takim. Hymnem nadziei, że tam raz na 50 lat zdarza się nam cud na pograniczu niecudu, i że on nakarmi nas boską ektoplazmą raz na 50 hmm. lat. I to się czytało w to, czyli powiedzmy ten 81, drugi rok, to grało z takimi nastrojami, a tutaj rzeczywiście już było ponuro. Jest jeszcze jedna książka, o której w kontekście Kondwickiego rzadko się mówi, ale to jest jego książka, no to, to jest półwieku wieku czyśćca", książka, którą myśmy wydali w Przedświcie. Rzadko się mówi, no bo to jest książka, która jest wywiadem z Kondwickim. Ja tego nawet nie pamiętam, ale ty, ty, Piotrze, oczywiście masz tu... Kolejne swoje zasługi, bo to Tyżeś przyniósł do, tę książkę do nas, do Jarka Markiewicza. Tak, znaczy to było tak, że Konwicki w pewnym momencie mnie zaprosił, i to jest chyba śladem tego, jest dedykacja na starym egzemplarzu kalendarza i klepsydry z tajemniczym i serdecznym uściskiem dłoni. 85. My żeśmy tę książkę wydali w roku 86. 86. No to, później. ale to jest właśnie początek tej historii. I on powiedział, że jest taki młody człowiek, Stanisław Bereś, który tu nagrał takie rozmowy. To dobre, jest dobre, bo może byście to wzięli. No i wtedy Bereś przyjechał do mnie, do Podkowy Leśnej. Przywiózł mi ten tekst. Dobre, no to bardzo dobry jest. No bo też to pierwsze takie rozmowy Beresia, łącznie z didaskaliami, kiedy przepytywany się wścieka, W każdym razie dostałem to od niego, przeczytałem, ale akurat wtedy myśmy mieli tak zwane kłopoty. tak były Tak, były, jak, były jakieś wpadki. O, I tak, i no. właśnie z tego powodu, że by ta książka jednak nie... Leżała długo, zabrałem się, pojechałem do Jarka Markiewicza i, i dałem mu to. No tak nie, będę, tak, nie będę też ukrywał, że Jarek nie zajmował się u nas niczym poza poezją, w związku z tym w sensie oceny tekstu. Tak. No ale Więc to był mój kontakt. Oczywiście z ja dostałem natychmiast tę książkę do przeczytania. Dla mnie to była książka niezwykle ważna, bo to była książka, która tłumaczyła w gruncie rzeczy całe pisanie Konwickiego, ale ona też miała uzupełnienie w postaci nagrania ścieżki dźwiękowej przez Andrzeja Titkowa i wybrano tam fragmenty do tej edycji. Mnie się wydaje, że bez tej książki, bez pół wieku czyśćca jest bardzo trudno w ogóle zrozumieć twórczość Tadeusza Konwickiego. Tak, ale przy tym tam jest żywy Konwicki. Po prostu słyszy się go. Znaczy, to jest wielka zasługa zasługa. Beresia. Beresia ta. I potem w 90 roku już w wydawnictwie Interim przejściowo byłem i postanowiłem to wydać, ale jeszcze działała cenzura i trzeba było mieć zgodę z cenzury. To jest z drogą, za, za każdym razem się dziwię, jak to wspominam. Wziąłem ten egzemplarz wydany przez was, poszedłem do cenzury i oni na tym przywalili taką pieczęć zgodę na, na wydanie. W podziemiu ukazało się pięć książek tego pisarza. To chyba rekord, chyba żaden inny pisarz nie wydał w podziemiu aż tylu książek. Oprócz Czesława już no. no tak, <grafy> tylko, no nie, ale to <grafy> Tylko... Yy, <grafy> Czesława Miłosa, to były no reprinty. W zasadzie nie było, nie było książek napisanych albo specjalnie, albo jednak z decyzją oddania podziemiu i, i wydań podziemnych. Przy czym to też musimy powiedzieć, że my żeśmy mieli te pierwsze wydania książek Konwickiego, ale przecież Ukazywała się cała masa wznowień, innych wydań. Oczywiście najczęściej bez żadnej zgody ani nas, ani Tadeusza tak. Konwickiego. Tak, tak. Gdzieś tam poza Warszawą często w mniejszych tak. ośrodkach. Więc te książki miały tak naprawdę ogromne nakłady. Tak. Swoją drogą ciekawe, czy ktoś to policzył. Panowie, ale mam, mam wrażenie, że każdy z nas czytał te książki po latach. Jakie są wasze odczucia? Na, na ile to jest literatura wciąż żywa, wspaniała, językowo dojrzała? Na ile to jest coś, co się zestarzało? Nie, to się absolutnie nie zestarzało, dlatego, że pozwolę sobie tutaj wrócić do swojej myśli, że to jest taki mistrz kryzysów i na każdy kryzys jest dobry Konwicki i jeżeli chcemy pokazać komuś dobrą polszczyznę, dobry, ważny język polski, to pokażmy mu książki Konwickiego. One jest, są przede wszystkim świetnie napisane. Tak, to jest mistrzostwo. To, to muszę to. powiedzieć, przeglądałem teraz przed audycją, naszą edycję tej rzeki podziemnej. To jest kawał znakomitej literatury. Jednak znakomitej. To się czyta jednym tchem. Ale przez to, że te realia są takie zatarte, trochę jak na takim niewyraźnym zdjęciu, to przez to one się uniwersalizują, te książki. Przynieśliśmy z Andrzejem tutaj nasze podziemne wydania książek Konwickiego. Ja bym dzisiaj już nie mógł czytać, a przynajmniej bez mocnych okularów tych książek. No ale wtedy, wtedy czytaliśmy zachłannie. Muszę przychylić się do waszej opinii, że to jest w dalszym ciągu znakomita literatura, że to się czyta no z szeroko otwartymi oczyma. I ciągle można szukać rzeczy nowych w tych książkach. Także w tych walorach na przykład, o których mówiłem, historycznych. To jest w dalszym ciągu po prostu niezwykle, niezwykle budujące. Ja myślę też, że Konwicki był wtedy w dobrej formie pisarskiej. Mimo tych wszystkich opresji, mimo tego, że właśnie że tu kłopoty z cenzurą, tu ogólnie nastrój na ulicy dosyć ponury i tak dalej, to jednak on był w świetnej formie pisarskiej. No miał taki moment ważny, że rzeczywiście, że one się boi i kalendarz, i klepsydra, i apokalipsa, i kompleks. No wszystko to można powiedzieć, że to jeden taki okres w jego twórczości. Znakomity. A, tak. 70-80 lat. A może to jest to tak, że, że inni akurat wtedy nie mieli dobrej pasy. Z Andrzejem Roznerem i Piotrem Micnerem rozmawiałem dziś o podziemnych edycjach książek Tadeusza Kondwickiego. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Ja już też się z państwem żegnam. Wacław Cholewiński. Do usłyszenia. Dwójka. Jesteś na miejscu, Maria Pakulis.